tego cudownego, pięknego Śląska. Zawsze mi się myli górny zdolnym, ale nie przejmujcie się tym. Po prostu warszawiacy to ignoranci. Kochani, po pierwsze, nie wierzę w to, że siedzicie tutaj dzisiaj i od razu usiedliście, jak tylko skończyło się uwielbienie. Nigdy w życiu nie siadamy, jak się kończy uwielbienie, dlatego, że po pierwsze, trzeba podnieść swoją prawą rękę do góry, proszę bardzo, lewą rękę do góry, i teraz położyć te obie ręce naprzeciwko ramion, które stoją przed Wami. A Jeśli nie masz tych ramion, połóż się na ramionach osoby obok, proszę bardzo. O tak, bardzo. I zróbcie sobie masaż. Rozbud Trzeba się trochę rozbudzić. Parę osób nie ma jeszcze ramion. Jak mi przykro. Kto, kto nie został wymasowany? To nie został wymasowany? Kto? Proszę bardzo, tam tutaj, chodź do przodu, nie zostałeś wymasowany? Chodź do przodu. Nie zostałeś wymasowany, widziałem te ręce. Już, chodź do przodu, tak. Słuchaj, dostaniesz dzisiaj specjalną nagrodę. Pastor Jacek wymasuje ci plecy osobiście. Przedstawcie się, masaż to jest bardzo intymna sprawa, trzeba znać swoje imiona. Dobrze. Tymek, super. Tymek, dostałeś, proszę ciebie, masaż od legendy. Nie wiem jak ty, Tymek, ale jak ja bym dostał masaż od pastora Jacka, to bym nie mógł spać przez trzy dni. Nie, nie wiem, co z tym zrobisz, stary, ale moim zdaniem powinien powinna iść spać dzisiaj, okej? Okay? Dzisiaj e, Tymek będzie w służbie parkingowej całą noc dla nas tutaj. Szczególnie rano na nabożeństwo ludzie zostaną. Dobrze, kochani, możecie usiąść. Dziękuję bardzo za to, że mogliśmy się wymasować wszyscy. Zawsze jest dobrze zacząć Boży czas od masażu. Także pamiętajcie o tym, takie są praktyki na całym świecie w Kościele. Ogromnie się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być. Konferencja Alfa i Omega w jedności sprawiła, że przemierzyłem, nie wiem, ile to jest kilometrów, ale... 460 z Warszawki. 460 kilosów w jeden dzień. Jutro wracam do Warszawy, bo mam nabożeństwo wieczorem, na którym muszę być, ale będę z Wami jeszcze jutro rano i dzisiaj cały dzień. Po pierwsze tak, ogromnym zaszczytem jest być tutaj na konferencji i widzieć wszystkie miasta zjednoczone w tak pięknym miejscu, jak Kamienna Góra. Kto powiedział? Nie wiem, kto powiedział, że Kamienna Góra... Ktoś kiedyś mi powiedział, że Kamienna Góra to jest takie miasto bez potencjału. Dzisiaj pastor Jacek powiedział mi, że to jest miasto peryferialne, a to są jakieś kłamstwa. Kamienna Góra jest centrum Wszechświata właśnie dzisiaj. Więc nie wiem, jak wy się z tym czujecie, ale to jest centrum Wszechświata. Na początku zdradzę wam sekret, zanim w ogóle powiem cokolwiek o sobie, jeszcze przez chwilę, chociaż pastor Jacek mi świetnie przedstawił. Zdradzę wam sekret, który zmieni całe wasze życie. Dzisiaj będzie kilka tych sekretów. W ogóle ten dzień zmieni Wasze życie. Nie wiem, z jakim oczekiwaniem tutaj przyjechałeś, ale ten dzień zmieni Wasze życie. Jeśli Jezus jest z nami, to niemożliwe jest to, żeby Jego obecność nie zmieniła Twojego życia. Nie ma takiej szansy, żebyś wyszedł stąd niezmieniony. Jeśli przychodzisz do miejsca, w którym mamy wspólnotę świętych, nie grzeszników, wspólnotę świętych, Jezus jest z nami, to Twoje życie musi być zmienione. Sekret, o którym chcę wam powiedzieć, jest taki. Twoje życie będzie najszczęśliwsze na świecie. Będziesz doznawał błogosławieństw. Będą spadać na ciebie jak deszcz wiosenny i deszcz jesienny. Będą spadać na ciebie jak śnieg na Antarktydzie. Będą biec do ciebie jak, ping jak pingwiny z stadami. Błogosławieństwo będzie trzymać się ciebie i będzie chodzić za tobą i przyczepi się do ciebie jak kleszcz. Przyczepi się do ciebie jak rzep. Przyczepi się do ciebie jak przystojny mężczyzna do pięknej kobiety. Przyczepi się do ciebie jak mleko do kawy. Jest sekret, który płynie prosto ze Słowa Bożego, który jest w stanie zmienić twoje życie. Ten pierwszy sekret, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, zanim zacznę cokolwiek jeszcze mówić, to honor. To honor w stosunku do ludzi, którzy głoszą Słowo Boże. chciałem z tego miejsca, zanim cokolwiek zaczniemy, chciałem, żebyście wstali i uhonorowali pastora Jacka. Pastora Jacka, który wraz z żoną przez 30 prawie lat buduje ten kościół, wstali, ale teraz nie wiecie, co się dzieje. Wstańcie i macie zacząć tak głośno krzyczeć i klaskać, w tego niesamowitego lidera i męża Bożego. Wiem, że pewnie nie znosi tego, co się stało. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha. A, pięknie. Honor przyniesie Wam... Więcej otwartych drzwi niż cokolwiek innego. Jeśli jakiekolwiek pokolenie w Biblii przestało honorować mężów bożych, a tym samym nie honorowało dzieła Bożego w tych ludziach i Boga przez to samo nie widziało błogosławieństwa. I chcę was zachęcić do tego, żebyście pamiętali, że zawsze ci, którzy niosą na sobie ciężar Słowa Bożego, ciężar służby, ciężar duszpasterski, są godni honoru. Także, Jacku, twoja żona i ty budujecie kawał dobrej służby. Nie wiem, gdzie jest twoja żona, ale chciałem jej gorąco pomachać. No, Witaj serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze czas pogadać. A w przyszłym roku ten Kościół będzie miał 30 lat. To jest fenomenalny wyczyn, jeżeli chodzi o służbę. I myślę sobie, że musicie doceniać takich liderów. bało tego. Zapomnijmy o słowie lider. Wróćmy do Biblii. Pastor to też nie jest biblijne słowo. Szanujmy biskupów naszych regionów. Biskup Jacek. Bo tak, wiem, że teraz nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, ale ktoś, kto buduje służbę przez 30 lat, ktoś, kto widział setki, jak nie tysiące nawróceń w swoim życiu, zmienionych żyć, jest godzien, honoru. Także dziękuję Ci, Jacku, za to i myślę, że bardzo miło Cię poznać. To jest niesamowita rzecz, że mogę tutaj być i przywilej. Także chciałem honorować Ewę, która jest niesamowitym liderem młodzieżowym i Marcina. Ewa, kawał dobrej roboty. Twój mąż musi być z ciebie ogromnie dumny, tak samo jak twoje dzieci. Ewa dzisiaj zrobiła mnie i Marcinowi pyszną jajecznicę z 12 jaj, nie wiem, no z dziesięciu, ale naprawdę była pyszna. Trochę niedosolona, ale pyszna. Warto, dzięki, że się postarała. I Marcin, którego też chciałem gorąco honorować, za jego serce, za jego służbę. Marcin wczoraj bardzo się starał, żeby ugościć mnie jak najlepiej. Skończyliśmy w telepitcy. Taka podróż podróż sentymentalna. 20 lat nie byłem w Telepicy, Nic się nie zmieniło. Jak byli w latach 90., tak zostali w latach 90. -tych. Dobrze, kochani, usiądźmy. Dziękuję wam bardzo. Pamiętajcie, honor przyniesie wam otwarte drzwi. Ja dużo śpiewam, jak mówię. Generalnie jestem z tych ludzi, którzy muszą śpiewać, bo jak nie śpiewam, to nie żyję. Także jeżeli będziecie dzisiaj mnie słyszeć, jak robię jakieś dziwne dźwięki, Akcentuję inaczej słowa, to nie dlatego, że jestem z Warszawy, ani nie dlatego, że spędziłem 10, 10 lat w Wielkiej Brytanii, ale dlatego, że po prostu kocham śpiewać. Ostatnio zapukał do mnie mój sąsiad, który mieszka drzwi obok mnie. Starszy pan. Dwa zawały niestety. Żyję. Hallelujah. Ostatni zawał się modliśmy. Modliłem się też o jego kota. Zdech. Pan słucha modlitw. Nie znosiłem tego kota, bo mi robił kupy w ogródku. Więc modliłem się o to, żeby stary kot już poszedł do nieba. No i co? Tydzień później nie ma kota. Więc pytam się z troską, sąsiedzie, gdzie jest kot? A on mówi, no niestety, no, biedactwo umarło. I ja tak mówię, jak mi przykro. Wróciłem do domu, mówię, panie, jesteś Bogiem cudów. <laughs> kocham koty, kocham koty, są najsmaczniejsze na świecie. Kto nie jadł kota, ten nie wie, o czym mówię. E, miałem przyjemność kiedyś zjeść kota, na pewno przez przypadek w którymś z lokalnych donerów kebabów. Także, jeżeli nie wierzycie mi na słowo, musicie iść do jakiegoś kebaba, tam na pewno dostaniecie kota albo gołębia. Dobrze. Jak się małcie? OK? Alfa i omega? Dzisiaj będziemy mieć takie przysłowie przez cały dzień. Zamiast mówić cool, albo ok, albo mam się świetnie, to będziesz mówić alfa i omega. Jestem w porządku od początku do końca. <grych> Nieskończoności. Bo możesz się nie czuć w porządku, hmm, ale ktoś jest dla ciebie. Jeśli Chrystus żyje w tobie, jesteś w porządku od początku do końca. Jeśli jeszcze Chrystus nie mieszka w tobie, albo nie masz jeszcze relacji z Chrystusem. Jeśli tutaj jesteś, to znaczy, że Chrystus chce być z tobą od początku do końca, bo nie ma przypadków. Niezależnie od tego, co się dzisiaj stanie ta konferencja, ten jeden dzień jest naprawdę w stanie zmienić twoje życie. Chciałem dzisiaj zacząć mówić o kluczowym temacie, najbardziej stresującym temacie wszechświata. Myślę sobie, nie można mówić o alfa i omega, jeśli nie będziemy mówić o tym temacie. Chcę dzisiaj mówić o tym, że możecie zmienić swoją przyszłość. Możecie zmienić swoją przyszłość. Bóg jest Bogiem wczoraj i jest taki sam dzisiaj i jest taki sam jutro. A jeżeli Słowo Boże mówi, że Chrystus jest ten sam, niezmienny, wczoraj, dzisiaj i jutro, to znaczy, że Bóg nie tylko zna twoją przeszłość, którą przebaczył ci, nie tylko jest teraz tutaj z nami w naszej teraźniejszości, ale mało tego, jeżeli jest Bogiem jutra to znaczy, że dba o twoją przyszłość. Dba o twoją przyszłość. Nie wiem, czy kiedyś sobie to wyobrażaliście, ale Bóg jest poza czasem. Bóg jest poza czasem. Bóg nie jest umiejscowiony w naszym czasie, Bóg jest poza czasem. Bóg jest poza czasem i to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką możecie sobie tylko wyobrazić. Gdybyście mogli pomyśleć w ten sposób, jak to Bóg jest poza czasem, co to znaczy? Bóg widzi moment, kiedy się urodziłaś i urodziłeś i widzi w tym samym czasie Moment, w którym umrzesz fizycznie, kiedy zaśniesz. Twoje ciało po prostu osłabnie, kipniesz, będziesz wochał kwiatki od spodu, cokolwiek. Jakkolwiek byście tego nie nazwali. Bóg w tym samym czasie widzi, widzi moment twojego urodzenia i moment twojej śmierci. Nie ma żadnego zaskoczenia dla Boga, jeśli chodzi o twoje życie. Nie ma. Wytłumaczę to teologicznie najlepiej, jak tylko potrafię. Więc jeżeli... Przyjmijmy, dobrze, poproszę wolontariusza. Marcin, ty jesteś takim cudownym wolontariuszem. Brawa dla Marcina. Nie dość, że piękny kierowca... Wczoraj nas prawie zabił, ale nieważne. Dzięki, jesteś cudowny. Marcin przedstawi nam koncept. Wyobraźcie sobie, że Marcin jest Panem Bogiem. Uuu, brawa dla Pana Boga. Jeee! Okej, okay, Marcin... To Wszyscy. <grystanie> kontrowersyjnie, no wiem. Marcin nie wygląda na pewno jak Bóg, nie się nie zachowuje, ale... Każdego dnia stajesz się bardziej jak Jezus, Marcin. Dobrze, wyobraźcie sobie, że Marcin jest teraz Bogiem. I teraz tak. Gdyby Marcin był obserwatorem parady, która zaczyna się w Kamiennej Górze, a kończy się w Wałbrzychu, to Marcin, ponieważ jest człowiekiem, który stoi na środku i widzi wszystko z góry, widzi w tym samym czasie początek tej parady, środek tej parady, końcówkę i sam koniec. Nic nie ujdzie oczom Marcina. Tak samo nic nie ujdzie oczom Boga, który widzi w tym samym momencie, ponieważ jest poza czasem, nie funkcjonuje w osi czasu, początku i końca, Bóg Twój Stwórca, ten, który się o Ciebie troszczy, ten, który Cię kocha najbardziej, ten, który już w łonie Twojej matki miał dla Ciebie plan, widzi Twój początek, widzi Twój środek życia, w którym jesteś teraz, widzi Twój koniec. Bo nie, Marcin jeszcze nie skończyłem. Teraz możesz wziąć. <gry> <gry> czy to nie fascynujące? Czy to nie zmienia pozycji, w której jesteśmy w swojej głowie? Czy to nie jest znamienite słowo, które płynie prosto ze słowa, że Bóg, który... Jest ten sam wczoraj, ten sam dziś, i ten sam jutro, zna twoje życie takim, jakim jest. Co to zmienia? Jaki problem to rozwiązuje? Rozwiązuje to jeden bardzo kluczowy problem. To, że masz się przestać troszczyć o jutro. Masz się zająć dzisiaj i masz ufać Bogu co do jutra. Bo jeżeli Bóg chce zmienić twoją przyszłość, to znaczy, że jest coś w dzisiaj, co sprawi, że twoja przyszłość będzie inna, czego ty nie wiesz, ale Bóg wie. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego. Zajrzyjmy do najlepszego słowa. Nie wiem, czy wiecie, ale to słowo... Kto ma ze sobą Biblię dzisiaj? Brawo. Biblię w górę. Proszę bardzo. Biblię w górę. Nawet jeżeli, jeżeli się świeci, to nie jest Biblia. Nie Dobrze. Biblię w górę. Proszę bardzo. Wszyscy mają? Pięknie. To jest Biblia. Nie wiem, czy jesteście zaznajomieni z tą Biblią. Mam nadzieję, że tak. Ale chcę wam powiedzieć, że Biblia, ponieważ jest Słowem Boga, alfa i omega, wszystko jest OK. Alfa i omega. Biblia, ponieważ jest Słowem Boga... Ponieważ jest Słowem Boga, które wyszło z Jego ust. Jest również poza czasem. Uuu! Jak to? Jeśli Bóg, jeśli Chrystus, jeśli Duch Święty, nasz Ojciec w niebie, cała Trójca, jeśli oni są tymi, którzy są tacy sami, wczoraj, dziś i jutro, to tylko oznacza, że nie są definiowani przez wymiar czasu, w którym my funkcjonujemy, a który służy nam stworzeniu, to znaczy, że Jego Słowo też jest spoza czasu. To znaczy, że wszystko w tym Słowie wszystko w tym Słowie ma wpływ na twoją teraźniejszość, ma wpływ na twoją przyszłość. Każde Słowo, które jest w tej, w tej Biblii jest dynamiczne. Jest remont, mówi Stary Testament. Jest wiatrem, którego nie da się zatrzymać. A jeżeli coś jest wiatrem, którego się nie da zatrzymać, nie znasz dobrego efektu tego Słowa. Bóg nie ma w sobie grzechu. Jego Słowo jest potężnie dobre. Jest nieskończenie dobre. Więc za każdym razem, kiedy zagłębiasz się w Słowo Boże, to znaczy, że wszystko, co jest w tym Słowie Bożym, uwaga, wszystko w tym Słowie Bożym wpłynie dobrze na Twoją teraźniejszość, a kiedy wpłynie coś dobrze na Twoją teraźniejszość, tu i teraz, wpłynie dobrze na Twoją przyszłość. Nie możesz myśleć o Bogu jako o Alfie i o Medze. Nie możesz myśleć o Bogu jako tym, który jest początkiem i końcem, jeśli nie rozumiesz podstawowego konceptu dla swojego życia. Wszystko, co Bóg zostawił nam w Słowie, jest praktyczne dla twojego życia. To nie jest teologia, to nie jest filozofia, to nie jest dogmatyka, to nie jest nic, co mam mieć wspólnego tylko z kartkami tej Biblii, ale to ma mieć odniesienie do twojego życia tu i teraz. Bóg chce zmienić twoje życie. Bóg chce zmienić twoją przyszłość. Uwielbiam apostoła Pawła. Miał chyba najpotężniejsze odkrycie i zrozumienie tego, co to znaczy, że mamy zmienić swoją przyszłość. Apostoł Paweł, człowiek po przejściach. Kto jest po przejściach? Ręka do góry. Połowa sali. Reszta sali dopiero się urodziła. Kto jest po przejściach? Ręka do góry. Super. Każdy ma jakieś przejścia w życiu. Każdy ma jakieś problemy tu i teraz. Apostoł Paweł miał fundamentalne odkrycie na temat naszego życia z Chrystusem i w Chrystusie i tego, co Bóg chce zrobić w twoim życiu. W drugim liście do Koryntian. W piątym rozdziale, drugi list do Koryntian, piąty rozdział, w 17 wersecie, czytamy takie słowa. Ja używam tłumaczenia słowa życia. Jeśli ktoś bowiem uwierzył Chrystusowi, jest zupełnie nową istotą. Jeśli ktoś bowiem uwierzył Chrystusowi, jest zupełnie nową istotą. To, co było kiedyś, to, co było kiedyś minęło, teraz zaczęło się zupełnie coś nowego. Okej, okay, odwróć się do osoby po lewej albo po prawej, ktokolwiek siedzi, popatrz się w oczy, ale musisz się spojrzeć w oczy. Nie możesz ignorować tego. Popatrz się w oczy i powiedz tak. Jesteś nową istotą. Ok, jesteś, jeszcze raz, Jeszcze nie, nie, nie, nie kończymy, nie kończymy. Patrz się w oczy. To jest wyznanie świętych Kościoła. Jesteś nową istotą. Teraz zaczęło się zupełnie coś nowego. Musisz to powiedzieć. Mega. Ok. Decyzja, decyzja... Żeby pójść za Chrystusem jest fundamentalna, dlatego że zmienia Twoją teraźniejszość, zmienia Twoją przeszłość. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Ja mojej przeszłości się nie da zmienić. Chrystus jest alfom i omegą. <grym> Jeśli On jest alfom i omegą, jest początkiem i końcem, to znaczy, że definiuje Twoją przeszłość. Powiem Wam, jak Bóg zmienia Twoją przeszłość. Ile razy w Biblii jest napisane, przynajmniej jest trzy, że choćby Twoje grzechy, Twoja przeszłość były jak śnieg czerwony. O, przepraszam, szkarłat czerwony. pomyliło mi się, już przyspieszyłem <śmiech> konkluzję tego wersetu. Staną się biały jak śnieg. Czy to nie oznacza tego, że twoja przeszłość będzie odkupiona i zmieniona, tak żeby twoja teraźniejszość twoja przyszłość wyglądały inaczej? Okej, okay. dalej. Skoro Bóg w swoim słowie mówi, że oddzieli nasz grzech od nas tak daleko, jak schód jest od zachodu, czy to nie oznacza, że wszystko, co jest związane z twoją przeszłością, nie będzie miało wspólnego nic z twoją teraźniejszością i przyszłością? Próbuję wam pokazać dzisiaj pełny obraz czegoś niesamowitego, co jest w stanie zmienić ten dzień. Okej, okay, kochani, muszę się trochę przedstawić, bo się nie przedstawiłem. Krótka dygresja, ale celowa dygresja. Nawróciłem się, jak miałem 16 lat. W szkla, e, przepraszam, w Karpaczu, na obozie zimowym. W roku 1998 jestem. Ten kościół wtedy miał 10 lat. 10 lat, ja się nawróciłem, prawie 20 lat temu się nawróciłem. Nawróciłem się 14 lutego w Walentynki. Niech mi nikt nie mówi, że Chrystus nie obchodzi walentynek W miłości, święto miłości. Bóg mnie uratował w dnia świętego Walentego. Kiedy żadna dziewczyna nie chciała ze mną pójść na kolację bankietową na obozie, Chrystus mnie wybrał. Zapamiętam to do końca życia, zmieniło to moją perspektywę na miłość. Miałem 16 lat, nawróciłem się, moi rodzice byli w trakcie rozwodu. Mój tata zdradził moją mamę, moja mama przeżyła ogromny kryzys swojego małżeństwa. Ja przeżywałem okres buntu, ze względu na to, że problem rodziców dotyczył również mnie. Dotyczył również mojej młodszej siostry. Również dotyczył mojego kota, który zdech kilka lat później i ze smutku. Mam bardzo dużo historiami, które zdychają. Nie wiem, mam takie, mam takie namaszczone. <śmiech> Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że od momentu, kiedy myślałem, że moja przyszłość jest zdefiniowana przez to, co moi rodzice zrobili. Kiedy zrobiłem imprezę rodzinową w okresie buntu ze względu na to, że moi rodzice potraktowali mnie najgorzej jak tylko mogli. Jak mój tata mógł zdradzić moją mamę? Jak ich małżeństwo mogło być w kryzysie? Taka straszna rzecz, która naprawdę dotyka życia nastolatka, życia każdej osoby, która tak naprawdę dotyka się ze zdradą, ze złamaną miłością, z pękniętą obietnicą. Pamiętam, że zrobiłem imprezę, nie dlatego, że chciałem, ale zrobiłem imprezę w domu, bo chciałem się zbuntować, więc zrobiłem imprezę na 30 osób, zaprosiłem ludzi z liceum, których nie znałem, a zacząłem dopiero wtedy pierwszą klasę liceum. Nie było wtedy gimnazjów, jeszcze byłem przed reformą. Jestem człowiekiem z reformy. reformy Pamiętam, że zrobiłem imprezę na 30 osób. Pamiętam, że upiłem się wtedy strasznie, nie pamiętam, co się dzieje. Pamiętam, że moi koledzy wymiotowali sikali z balkonu na balkony sąsiadki. Pamiętam, że obca osoba, której nie znałem, wzięła spray i na Wielkiej Błazerii, na Wielkiej Błazerii, która stała mnie w salonie i w przedpokoju, nie wiem, czy pamiętacie, kto z was pamięta Błazerię? Super. Na Wielkiej Błazerii napisali bardzo brzydkie słowa sprayem na całym domu. I pamiętam, że moi rodzice wrócili w niedzielę i zobaczyli stan mieszkania, w jakim zobaczyli swoje piękną kolebkę i bezpieczne miejsce, które już nie było bezpieczne ze względu na sytuację moich rodziców. Pomyślałem sobie, moje życie już tak będzie wyglądać, moje życie jest zdefiniowane na podstawie momentu, w którym upadłem najgorzej. Moje życie jest zdefiniowane na podstawie pomyłki, frustracji i gniewu, która siedzi we mnie i która wpłynęła na teraźniejszość, jaką widzę teraz po tej imprezie. To jak się czuję, to jak wygląda moje mieszkanie, to jak się czują moi rodzice, ale pamiętam, nawróciłem się na tym obozie. Pamiętam, że razem z moją siostrą, która nawróciła się rok później, młodsza ode mnie o 5 lat, brałem ją ze sobą do kościoła, modliłem się o nią, czytałem jej Biblię, w efekcie przyszła do Chrystusa. Pamiętam, że razem z moją siostrą stwierdziliśmy, będziemy się modlić o naszych rodziców, których małżeństwo było w kryzysie. A muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nasza przyszłość uwielbia definiować... Nasza przeszłość uwielbia definiować naszą przyszłość. Ludzie będą wam powtarzali różne kłamstwa na temat tego, jak wasza przeszłość będzie mówiła o waszej przyszłości. Jednym z tych kłamstw będzie to, że wszystko to i mechanizmy z Twojej przeszłości, które nazbierałeś, zachowania z Twojej przeszłości, nie mogą zostać tak bardzo łatwo przerwane i będą wpływały na Twoją przyszłość. Ja pochodzę z wielopokoleniowej rodziny rozwodników. Moi dziadkowie się rozwiedli z jednej i z drugiej strony. Moi pradziadkowie się rozwiedli, co było unikatem na skalę tamtych czasów. Moja babcia zostawiła męża Ułana. Nie zostawiało się wtedy mężów. To było nie katolickie, nie polskie ale rozwiedli się. I pamiętam, że moi rodzice stali na granicy rozwodu. Modliłem się z moją siostrą. Pięć lat pościłem. Wiedziałem, że Chrystus, który jest alfą i Omega, jest w stanie wpłynąć i zmienić rzeczywistość mojej rodziny. Zgadnijcie, co się stało. Mój tata nawrócił się pierwszy. Po pięciu latach. Na początku, jak się ochrzciłem, wyrzucił mnie z domu. Na trzy dni. bo Powiedział, że nie będzie tutaj jakaś przeszta z nim mieszkać. Ale potem doszedł do jakiegoś konsensusu sam z sobą. Powiedział mi, dobra, opowiedz mi o tym Bogu. Pamiętam, spędziłem z nim rok, chodził ze mną do kościoła i z moją siostrą, a potem na nabożeństwie wielkanocnym oddał swoje życie Chrystusowi. To była najdziwniejsza rzecz, jaka mi się przytrafiła. Siadam z tatą do samochodu razem z moją siostrą i nie wiem, co powiedzieć. Mój tata się nawrócił. Nie będzie już tych głupich żartów. Siedzieliśmy w ciszy, mój tata był szczęśliwy, ja z moją siostrą patrzyłem się na siebie. No co teraz, będziemy się z tatą modlić? Rok później moja mama się nawróciła. Jesteś w stanie zmienić swoją przyszłość, niezależnie od tego, co diabeł zasiał w twojej przyszłości. Jesteś nowym stworzeniem. A nowe stworzenie oznacza tylko jedną rzecz. Nie jesteśmy tym, kim nam się wydaje, że jest. Jeżeli chcesz zmienić swoją przyszłość, musisz na początku zrozumieć to, kim jesteś tu i teraz. Nie jesteś w stanie zmienić swojej przyszłości. Nie jesteś w stanie zmienić statutu, w którym jesteś. A twój statut jest, teraz ci wytłumaczę, jaki. Twój statut jest niezmienny, dlatego że nie jest definiowany przez ciebie, ale jest definiowany przez... Króla Królów i Pana Panów, przez Stwórcę Wszechświata, przez Alfę i Omega, początek i koniec, pierwszego i ostatniego. Kim jesteś teraz? Ile mam jeszcze czasu? Przez następne trzy godziny wytłumaczę wam. Kim jesteś teraz? Nie wiem robić notatki z tego niesamowitego wykładu i kazania, mam nadzieję, że tak, bo cała konferencja będzie przepełniona dobrym słowem. Nie dlatego, że ja mówię, a dlatego, że Marcin też będzie głosił, dlatego że Duch Święty będzie mówił dzisiaj do was rzeczy bardzo personalne i osobiste. O to się modliliśmy, o to ja się modliłem jadąc tutaj. Kim jesteś teraz? Jeszcze raz wam przeczytam ten werset z drugiego Koryntian 5,17. Jeśli ktoś bowiem uwierzył Chrystusowi, jest zupełnie nową istotą. To, co było kiedyś, minęło. Teraz zaczęło się coś zupełnie nowego. Czy możecie po części być starym stworzeniem i nowym? Czy możesz po części być starym stworzeniem i nowym? Wielu chrześcijan uważa, że tak. Wierzą w zabobon, niebiblijny zabobon, że mogą być starym i nowym jednocześnie. Głupota. Nie jesteś w stanie być starym i nowym. Jeśli Biblia mówi, że jesteś nowym stworzeniem, to znaczy, że jesteś nowym stworzeniem. Nie jesteś starym stworzeniem. Okej, okay, dalej. Będę brnął dalej. List do Efezjan 5.8 mówi tak. Kiedyś byliśmy w ciemności, a teraz chodzimy w świetle. Wielu chrześcijan dzisiaj wie, ty, że no czasami mnie ciągnie do ciemności, to wchodzę w tą ciemność. Ale jak już wyjdę z tej ciemności, to jestem w świetle. Przychodzę w niedzielę do kościoła, to światło! A jak w poniedziałek do pracy, to ciemność. I z ciemności do światła. Światło nosi się w sobie. Światło nie zgaśnie, chodź, byś chciał. Światło i pozwól mi choć jeden raz, tylko jeden raz przy nim znowu odrzucić. się. Yo. Yo. Piosenka Natalii Kukulski z 1997 roku, ale kto by pamiętał? Nie możesz chodzić w ciemności i w światłości. Nie jesteś starym i nowym w tym samym momencie. Albo jesteś nowym, albo jesteś starym. Chrystus zdefiniował twoje życie raz na zawsze. Alfa i Omega zdefiniował twoje życie raz na zawsze. Nie możesz mówić, upadłem, jestem w ciemności. Nie możesz być w ciemności, skoro Chrystus, król, światłość świata mieszka w tobie. Może cię ciągnąć do ciemności. Ciemność może próbować cię zaatakować, ale nie jesteś w stanie chodzić w ciemności. Ciemność to nie jesteś ty. Muszę to dzisiaj do kogoś powiedzieć. Przyjechałeś tutaj i myślisz, że jesteś rozerwany pomiędzy starym i nowym. Coś w tym tygodniu, w tym miesiącu albo w ciągu tego roku, który się kończy, okłamało cię na tyle, że nie jesteś w stanie chodzić w prawdzie, którą ma dla ciebie Bóg. Jeśli wierzysz, że ten dzień jest dniem przełomu, chcesz, żebyś posłuchał dokładnie to, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Nie ja, nie Marcin, nie Pastor Jacek, ale Słowo Boże. Nie możesz być w dwóch królestwach naraz. Nie możesz. Biblia, Biblia mówi to bardzo wyraźnie. Pierwszy list do Kolosan 1,13. Nie jesteś w stanie być rozdzielony na dwa królestwa. Dlaczego dzisiaj uważamy, że jesteśmy w stanie być w dwóch miejscach naraz? Bo dajemy się okłamać. Jesteś nowym stworzeniem. Jesteś świętym niegrzesznikiem. Odwróć się do osoby po swojej lewej albo prawej i powiedz, jesteś święty. Jesteś święty. Rzymian 5,18 mówi tak. Kiedy jeszcze, uh, dawno temu, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami? Chrystus umarł za nas. Jak byliście grzesznikami, to Chrystus za was umarł. A kiedy umarł za was, to już co? Nie jesteście grzesznikami. Nie możesz być tym, czymś przed Chrystusem, skoro Chrystus jest w twoim życiu. Nie jesteś już grzesznikiem. Jesteś święty. Święty diabeł bardzo nie lubi tego, co się dzisiaj teraz dzieje. Jesteś święty. Jesteś święty. Wymyślam piosenkę. Teraz wam coś wytłumaczę, Dobrze? W Nowym Testamencie zwrot grzesznik jest użyty ponad 300 razy. 300 razy Nowy Testament mówi o nas jako o grzesznikach. Ale teraz tak. Słowo grzesznik jest użyte tylko w stosunku do osób, które nie oddały swojego życia Chrystusowi. Nie możesz być nawróconym grzesznikiem. To jest paradoks myślenia. Śpiewaliśmy dzisiaj w uwielbieniu. Najpiękniejsza piosenka. Jeżeli uwielbienie sprawia, że płaczę, to jest bardzo dobre uwielbienie. Dziękuję temu zespołowi za to, że przyniesie nas pod Bożą obecność. Śpiewaliśmy dzisiaj, że wierzymy we wspólnotę świętych. Nie wierzymy we wspólnotę grzeszników. Przychodzę, chodzę, to jest Kościół dla grzeszników. Wiem, że się tak mówi. Ja to rozumiem, dlatego że to jest Kościół, który wpuszcza grzeszników, żeby mogli poznać łaskę, miłość i prawdę Chrystusa, żeby wyjść świętymi. To jest wspólnota świętych. Jesteśmy święci, a jeżeli jesteśmy święci, jesteśmy oddzieleni do lepszej przyszłości. Nie do przyszłości, którą definiuje nasza przeszłość, ale do przyszłości, którą definiuje Jezus Chrystus. Hm. Jedziemy dalej. Mam bardzo dużo głębokich myśli dla was. Ale nie będziemy marnować soboty. Nie będziemy marnować soboty, dlatego że to, co diabeł próbuje zrobić w całym naszym pokoleniu, w całym naszym kraju, w całej Europie i na całym świecie, próbuje marnować soboty, i definiować przyszłość ludzi na temat ich przeszłości. Słowo Boże jest ponad naszego czasu. Bóg dał Ci słowo, żebyś mógł jak miecz obusieczny używać go po to, żeby rozcinać chwasty przeszłości, bronić się przed atakami w teraźniejszości, żebyś mógł wywalczyć swoją przyszłość. Dalej. Wierzący chrześcijanie nazywani są ponad 200 razy świętymi. Ponad 200 razy. Święty oznacza dosłownie sprawiedliwego. Nawet najmłodszy stażem chrześcijanin jest święty. Nawet najmłodszy stażem chrześcijanin jest święty. Nie wiem, kiedy przyszedłeś do Chrystusa. Nie wiem, czy znasz dobrze Biblię. Nawet nie wiem, czy Chrystus jest dla ciebie atrakcyjnym partnerem życiowym. Bo tak wielu ludzi nazywa Chrystusa. To jest mój partner. Kiedy ja chcę coś robić, to Chrystus mi pozwala. Ludzie wierzą w fałszywe, głupie, doktryny na temat życia z Chrystusem. Chrystus jest twoim Królem i Panem. Nie jesteś w stanie traktować Chrystusa jako swojego partnera. Chrystus mówi, jestem twoim przyjacielem, ale nie jesteś moim sługą, ale tylko w tym kontekście. Jeżeli On jest twoim Panem, jest w stanie zapewnić ci o wiele lepszą przyszłość niż ktokolwiek inny. Jesteś bezpieczny w rękach tego, który nazywa cię świętym, który umarł za ciebie, wykupił cię. Czy rozumiesz, co to znaczy wykupić? Czy rozumiesz, co to znaczy wykupić? Gdyby ten budynek stał na ziemi, która należałaby do jakiegoś złego dilera narkotyków, i ten budynek by stał tutaj, byłby kościołem, ale ziemia należałaby do jakiegoś dilera narkotyków, lokalnego gangstera, który ma swoje matki w Wałbrzychu, w Głupczycach, w Polu, we Wrocławiu. I ta ziemia, na której stoi ten kościół, należałaby do tego gangstera. Ziemia byłaby niewykupiona. Więc kościół, który stał, de facto dzierżawiłby tylko ziemię, która jest niewykupiona. Ale ziemia, jeżeli jest wykupiona na własność, zwane wieczyste, na nieskończono miłość lat. Ziemia jest wykupiona raz na zawsze. Jesteś wykupiony raz na zawsze. Nie ma takiej definicji, która sprawiałaby, że możesz się odwrócić, od, nie nawrócić. Nie będę teraz wchodził w teologię, ale jeżeli nawrócenie, twoje nawrócenie jest zdefiniowane przez Boga, jeżeli to Bóg decyduje, że naradzamy się na nowo, to nie jesteś w stanie stracić po ludzku swojego zbawienia. Nie jesteś w stanie stracić swojego zbawienia, bo to nie jest twoja zasługa to jest zasługa Chrystusa, który przyszedł do ciebie pierwszy, żeby zdefiniować twoją przyszłość. Nie jesteś święty przez to, co robisz, ale przez to, kto za ciebie uważa. Naprawdę nie jesteś święty przez to, co robisz. Nie możesz być bardziej święty albo mniej święty. Zmienione zachowanie w twoim życiu wynika ze świadomości, że jesteś nową istotą. Kończąc już to, co chcę powiedzieć na tej sesji, chcę powiedzieć tak. Dzisiaj zmagamy się z naszą przyszłością, bo nasze zachowanie bo nasze zachowanie wpływa ogromnie na to, jak będziemy myśleć o swojej przyszłości. Um, jestem pastorem kościoła od trzech lat. Codziennie upadam. Codziennie grzeszam. Ale jak to pastor? Wychodzę. Taki pastor? Kogo zaprosiliście? Śpiewa, rudy. Daj spokój. Codziennie upada. I mógłbym, czasami upadając w swoich myślach, upadając w swoim zachowaniu, czasami nazywając kogoś w korkach baranem, kiedy jadę i stoję się frustruję, mógłbym powiedzieć sobie, ale jestem beznadziejny, jestem znowu grzesznikiem. Mógłbym zdefiniować się przez gorsze rzeczy. Ale nie definiuje mnie ta rzeczywistość, definiuje mnie Chrystus, który mieszka we mnie, który odkupił mnie krwią, który powołał mnie do lepszej przyszłości. Rodzina mojej żony której niestety nie ma dzisiaj z nami, bardzo tego żałujemy. Rodzinne sprawy wyniknęły i komplikacje. Rodzina mojej żony, trzy pokolenia wstecz, wszyscy rozwiedzeni. Ale bagaż dla małżeństwa. Ale bagaż dla małżeństwa. Moja teściowa przez lata była w depresji. Zniszczone życie, zniszczone życie córek. Moja żona musiała iść do pracy w wieku 16 lat, dlatego że jej mama zapadła w depresji i była w stanie nie była w stanie pracować. W liceum byłem pierwszą osobą, która zwiastowała Ewangelię w mojej klasie. I pamiętam, zwiastowałem Ewangelię mojemu przyjacielowi, który chodził z dziewczyną, która bardzo mi się podobała. Pomyślałem sobie, jeżeli on się nawróci, a ona będzie nie nienawrócona, to ona go zostawi albo on ją zostawi, wtedy ja będę mógł teraz modlić się o nią i wtedy ona będzie ze mną. Boża ekonomia. I pomyślałem sobie tak. Boże, jesteś Bogiem przyszłości, jesteś Alfą i Omegą. Mój Boże, Boże moich relacji, Boże mojej przyszłej żony, gdziekolwiek jest. Bardzo mi się podoba ta dziewczyna. Bardzo też kocham swojego przyjaciela. Wiem, że są szczęśliwi razem. Ktoś się modlił o Twoją wolę. Panie, daj mu poznać Ciebie. Mój przyjaciel się nawrócił. Mój przyjaciel się nawrócił. Dzisiaj jest pastorem, jednym z pastorów, Kościoła na Elektronowej w Warszawie, bardzo dużego kościoła, Konrad. I co? Trzy lata byli ze sobą i jego dziewczyna z nim zerwała. A potem się nawróciła, a dzisiaj z moją żoną. <głosy> Fascynujące jest dla mnie to, że jeżeli modlisz się o coś, Król Królów i Pan Panów, który jest po Twojej stronie, Alfa i Omega jest w stanie zmienić Twoją przyszłość, niezależnie od faktów i teraźniejszości, która w tym momencie do, Cię dotyka. Nie wiem, po co dzisiaj tutaj przyszedłeś, nie wiem, jaki jest powód tego, że przyjechałeś na tą wspaniałą konferencję, ale jeżeli jedynym powodem jest to, żeby po prostu pobyć, pouwielbiać, posłuchać i wyjść niezmienionym, to nie jest miejsce dla Ciebie. Ale wierzę, że jesteś tutaj po to, żeby Słowo Boże Cię zmieniło. Żebyś mógł zacząć myśleć o swojej przyszłości jako święty, jako zwycięzca. Kim jesteś? Zwycięzca. Nie. Kim jesteś? Świętym. Kim jesteś? O. Kim jesteś? Kim jesteś? Amen. Podoba mi się ten tłum. Jeżeli myślisz o sobie, jako o przebaczonym grzeszniku, co będziesz prawdopodobnie robił? Jeżeli myślisz o sobie, jako o grzeszniku, ale przebaczonym, co będziesz robił? Grzeszył. Grzeszy. Grzeszy. Ale jeśli, teraz będę mówił głośniej, a jeśli chcesz widzieć zmianę w swoim zachowaniu, musisz widzieć w sobie więcej niż tylko przebaczonego grzesznika. Musisz zacząć widzieć w sobie świętego, tak jak Biblia mówi o tobie. Na koniec dam wam bardzo ważne rozwiązanie pewnej sprawy, ale za pomocą obrazu. Jeśli natrafiłbyś na martwą osobę, powiedzmy, że tutaj na środku tej cudownej kaplicy leżałaby trumna z trupem w środku. Uuu! Ekscytujące dni. Chodzą do kościoła Bartek. Trup leży na środku kaplicy. Wo, idziemy. Ale ludzie by przychodzili do kościoła. Kiedyś trupy w kościele to była normalna rzecz. Nie wiem, czy tam Dzieje Apostolskie i patrzę, Anania i safira, padli w kościele. Myślę, że jakby się to dzisiaj stało, to albo nie wiem, albo by ludzie z kościoła wyszli, albo by ludzie biegli. Ale tam ludzie podają trupem, idziemy. Nigdy nie widziałem człowieka jak umiera. hu. To by dopiero było Insta Story, Snapy i YouTuby. Cały kościół, Anania i safira. Ty, pa, jak ich pogrzebał. Nie wiem w ogóle, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że ludzie w Biblii nie wiedzieli, że są w Biblii. Myśleliście o tym kiedyś? To nie jest tak, ej możesz? teraz uważaj. okej, okay, okej. Okay. Wniosę kamienne tablice. Nikt z... nie wie, że jest częścią niesamowitej Bożej historii, dopóki nie spojrzycie na swoje życie z perspektywy zmienionej przeszłości, którą Bóg odkupił. Nie jesteś w stanie wiedzieć, jak Bóg Cię użyje. Nie jesteś w stanie wiedzieć swoją przyszłość, jeżeli nie zaufasz Bogu gdzie szedł za Nim. Ludzie, którzy byli w Biblii, albo ufali Bogu, albo nie, i tak wylądowali w tej Biblii. Ale ci, którzy ufali Bogu, zmienili przyszłość kolejnych pokoleń, zmienili swoją przyszłość i ludzi, którzy przyszli po nich. Więc nie wiem, czy chcesz być dzisiaj osobą, która jako przebaczony grzesznik po prostu fruwa i pływa, chodzi co niedzielę do kościoła i nie rozumie podan naturalnego daru Ducha Świętego i namaszczenia do służby, którą masz w swoim życiu i będziesz po prostu pływał i siedział na krześle i grzał ławę, albo będziesz robił cokolwiek i przeżyłeś swoje życie myśląc Bóg mnie nie użyje do niczego konkretnego, bo moja przeszłość zdefiniowała moją teraźniejszość i de facto moją przyszłość. Albo weźmiesz się w garść, wrócisz do Słowa Bożego i zrozumiesz, jestem święty. Jestem święty. Jest nade mną ponad naturalne powołanie do lepszego życia. Kończąc, wracając do trupa w tej kaplicy. Więc jeżeli byłby trup, który by śmierdział, jak łazarz, ta martwa osoba leżałaby tutaj, a ty masz dobre serce, podchodzisz, mówisz... Tak jak Ewa na przykład. Ewa ma takie dobre serce. Wyobraźmy sobie Ewę. Będzie nam łatwiej. Ewa podbiega. Ojej, trup. Przepraszam, Ewa. Przepraszam, męża. Ojej, trup! Muszę mu pomóc. Jak możesz pomóc trupowi? Na dwa sposoby, okej? Okay? Zastanów się kogoś w ogóle nad tym. Bo ja mam czasami tak, że siedzę na przykład wieczorem na fotelu, moja żona i się pyta, co ty robisz? Ja tak, myślę, myślę. I na przykład jak można pomóc trupom? Jeżeli modlę się o to, żeby kot sąsiada zdechł, to znaczy, że mogę myśleć o tym, jak pomóc trupom. Więc myślę tak, ja mogę pomóc trupowi. Co musiałbym zrobić, żeby pomóc trupowi? Po pierwsze, jeśli trupa zabiła jakaś choroba, musiałbym znaleźć lekarstwo na tą chorobę. Bo gdyby trup ożył, a nadal by chorował, to znowu by umarł, tak? Bez sensu. Zupełnie bez sera. Jeżeli trup miałby nowotwór, jeżeli trup miałby gruźlicę, jeżeli trup byłby chory, tak jak my jesteśmy chorzy na grzech, przywróciłbym mu to życie, hmm? ale znowu ten grzech by go zabił. Nowotwór by go zabił i gruźlica by go położyła. Suchoty jak Chopina. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Chopin umarł na gruźlicę. Taki fun fact. Ale drugim fun faktem jest to, Chopin nigdy nie był w Kamiennej Górze. <grym> to kolejny fun fact dzisiaj. Gdybym ożywił tego człowieka, ale nie miałbym lekarstwa, nie pomógłbym mu za bardzo, tak? Więc co musiałbym zrobić? Musiałbym po pierwsze znaleźć lekarstwo na tą chorobę, a po drogę musiałbym go przyprowadzić do życia. Dwie bardzo trudne rzeczy, jeżeli chodzi o jakieś zaawansowane stadia choroby, których nie da się uzdrowić. Wytłumaczę wam ten obraz, bo tym trupem jesteś ty i ja. Tym trupem jesteś ty i ja. Wielu chrześcijan dzisiaj funkcjonuje tak. Jestem żywy, ale jest we mnie choroba, więc i tak umrę. Moja przyszłość jest zdefiniowana przez moje upadki. Widzisz, Chrystus nie przyniósł ci tylko nowego, obfitego życia. Ja na 10 10.10 przyszedł, żeby moje owce miały życie i miały to życie bogate w obfitości, nieskończone i pełne. Ale grzech tu jest ich problem. No będą musieli żyć z tym grzechem. Nie, nie, nie, nie. Chrystus przyniósł lekarstwo i przywrócił Ci życie. Chrystus przyniósł lekarstwo i dał Ci życie. I Twoje życie wieczne nie zaczyna się, kiedy zaśniesz i wstaniesz z Panem. Nie? Kolejny zabawon chrześcijański. A moje życie wieczne dopiero zacznie się, jak będę z Panem, tam. I wielu chrześcijan po prostu dzisiaj siedzi i czeka, spotka ich życie wieczne. Ale super uwielbienie. Już chcę umrzeć. Moje życie jest takie słabe. Mam 18 lat. Chłopak mnie zostawił. Mm. Chcę umrzeć. Nie mam nowego iPhona, mam 13 lat. Wszyscy chłopcy grają w gry, a ja nie. Chcę umrzeć. Chcę ci powiedzieć, Jezus przyniósł lekarstwo i nie jesteś już chory, jesteś święty. Jesteś święty. Mało tego, twoje życie wieczne nie zaczyna się po twojej śmierci, ale zaczęło się tu i teraz, wraz z Chrystusem. Kiedy oddałeś Mu swoje życie, to jest twoje życie wieczne. A życie wieczne charakteryzuje się tym, czym życie normalne się nie charakteryzuje. Życie normalne nie jest podan naturalne, ale twoje życie wieczne które zaczęło się kiedy wybrałeś Chrystusa jest ponadnaturalne masz Ducha Świętego który jest w stanie ci podpowiadać o tym będę mówił na następnej sesji bo to definiuje twoją przyszłość. nie jesteś grzesznikiem ale jesteś świętym jeśli jesteś dzisiaj tutaj ten dzień nie jest dla ciebie marnotrawstwem dlatego że to jest kolejny krok milowy do tego żeby słowo Boże przybliżyło ci twoje powołanie twoją przyszłość i zdefiniowało ciebie raz na zawsze tak jak powinno musisz wracać do tego słowa musisz karmić się tym słowem musisz słuchać Ducha Świętego musisz modlić się i o tym wszystkim będziemy dzisiaj mówić ale chcę ci powiedzieć Pamiętaj, nie jesteś grzesznikiem, jesteś święty. Panie Jezu, dziękuję Ci za tą pierwszą sesję, dziękujemy Ci Boże za ten niesamowity kościół, za dach nad głową, Panie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Twoje słowo nas definiuje, nic innego. Dziękuję Ci, Panie, za, za prawdę, która zawsze wygrywa z kłamstwem, Panie. I dzisiaj, jeżeli jest jakieś kłamstwo w tej sali, jeżeli jest jakieś kłamstwo, które dotyka młodych ludzi, Panie, które dotyka wszystkich, którzy są tutaj. Kłamstwo, które blokuje nas przed tym, co masz dla nas, Panie, przygotowane. Dzisiaj prosimy Cię o to, Duchu Święty, pokaż nam, co jest kłamstwem i daj nam prawdę. Daj nam prawdę, personalną prawdę, tak żebyśmy mogli zobaczyć swoją przyszłość jako święci. Jako ci, dla których przyniosłeś lek od grzechu, jako ci, którzy mają obfite życie, tu i teraz. Amen. Amen, kochani.